Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo księdzu Januszowi za zaproszenie, za to, że mogę się z wami tutaj podzielić o tym, jak Pan Bóg w moim życiu, krótkim bo krótkim, ale jak działał od samego początku, i, i chciałbym się z wami podzielić moim świadectwem doświadczenia Bożej miłości. Ogólnie moje dzieciństwo nie należało do tych najłatwiejszych. Atmosfera w domu nie była. Tą atmosferą, o której dorastające dziecko mogło pomarzyć. Mianowicie różne konflikty między rodzicami, często kłótnie, ciche dni, sam nie wiem co było gorsze. I zawsze ten strach, zawsze strach w moim sercu, że to wszystko się rozpadnie, że zostanę sam i myśli w sercu, do kogo ja pójdę. Czy pójdę do mamy, czy pójdę do taty, nie wiem. To był czas, kiedy działo się bardzo dużo w mojej rodzinie, w moim życiu. To był czas, kiedy narodził się też mój najmłodszy brat Franek, który jednocześnie jest moim największym przyjacielem. I to był też czas, kiedy Pan Bóg bardzo mocno doświadczał moją całą rodzinę i samego mnie. W 2014 roku w naszej parafii była regeneracja obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu ufam Tobie i pamiętam to z perspektywy małego chłopaka który tak naprawdę sam nie wie po co tam jest nie był świadomy tego co tam się dzieje ale wewnątrz czuł bardzo takie ciepło które go po prostu przeszywało i bardzo lubił tam być przez te trzy dni przyjeżdżał z mamą i po prostu chciał tam być. Moja mama y, od początku, odkąd pamiętam, była dość blisko Pana Boga, lecz często się z tym ukrywała. Nie pokazywała tego na zewnątrz, ponieważ z kolei mój tato był tą osobą, która Kościół jako pierwsza krytykowała. Y, no i gdzieś od Pana Boga po prostu było bardzo daleko. Do Kościoła chodził tylko wtedy, kiedy albo go mama poprosiła, albo po prostu były jakieś święta. Pamiętam ten 2014 rok, szczególnie z momentu, kiedy obraz odjeżdżał. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się wtedy stało, to znaczy teraz już wiem, ale wtedy wybuchłem płaczem, wybuchłem strasznym płaczem, który jednocześnie był gaszony przez mojego tatę, ponieważ on, on nie wie co mi się dzieje. Nie wie, co, co jest po prostu ze mną. Poszedłem do pokoju i z tym płaczem tam zostałem. Pamiętam wtedy, moja babcia przyniosła mi obrazek i mi go dała. Kupiła sobie, ale po prostu mi go wręczyła. Ten obrazek w moim życiu był bardzo ważny. Po tym wydarzeniu, po, tym, po tej peregeneracji mojej mamy zdrowie zaczęło troszkę upadać. Pojawiały się różne choroby, które po prostu... Nie umożliwiały jej wychowanie najmłodszego dziecka. Więc w moim sercu też poczułem to, że ja muszę jej pomóc. Że ja muszę zrobić wszystko, żeby ten mały franiu, który miał niespełna rok, miał dobry dom. Nie odczuwał tego, tak jak ja wewnętrznie to przeżywałem. Moja mama jeździła ze szpitala do szpitala. Nie była w stanie się sama ubrać, przebrać. I z tym widokiem, z łzami w oczach wracałem do tego pokoju i patrzyłem na tego Jezusa. I patrzyłem z taką nadzieją i, i z tą tęsknotą, co doświadczyłem jej wtedy. Ale to był też świetny czas, gdzie zauważałem w moim tacie pewną zmianę. Zacząłem zauważać, że na Facebooku lądują jakieś posty związane z wiarą że ma gdzieś w kieszeni różaniec. Nie wiedziałem, co się dzieje. Gdy go pytałem, to jeszcze taki był troszkę tym wszystkim wystraszony i nie za bardzo się chwalił. Ale potem zauważyłem, że nastąpiła w jego życiu przemiana. Że zaczął szukać Pana Boga na nowo. Gdy sytuacja zdrowotna mojej mamy się tak już unormowała, że była w stanie funkcjonować na co dzień normalnie, pracować. Mój tato zaczął bardzo mocno angażować się w naszą parafię. No i automatycznie raz, ja razem z nim. Ponieważ przykład taty, który działa gdzieś przy kościele, który, z którym mogłem grać, śpiewać, uwielbiać Pana Boga, był dla mnie czymś nowym. Był dla mnie naprawdę nowym doświadczeniem. Mój tata też jest grający, ja też, więc... Zawsze jak jest, widzę uwielbienie, bardzo mnie to też w sercu raduje, bo przypominam sobie o tym momencie. Gdy w naszej parafii zaczęliśmy organizować dużo rzeczy, w ogóle mój czas wtedy to trzy czwarte czasu spędzałem w kościele albo na salce parafialnej. Tak lubiałem to miejsce, to czułem po prostu, że to jest mój dom. Czuję, że ja tam chcę być, ja tam się po prostu chcę formować. Przyszedł czas, gdzie mój tato po takiej formacji y, studium parafialnej aktywności y, przeszedł kilka z kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji. Stwierdził, że zorganizuje jeden z tych kursów u nas w parafii. Więc no, już ja się nie zaangażowałem, bo, bo nie mogłem, ale byłem jako uczestnik. Też wcześniej bardzo często się dałem na modlitwie, i zastanawiałem się, Panie Boże, dlaczego ja Cię nie mogę w stu procentach kochać? Zadałem sobie takie pytanie. To był dla mnie trudny wtedy czas związany ze szkołą i z takimi też również prywatnymi sprawami. I zapytałem, dlaczego ja Cię nie mogę kochać w stu procentach? Uświadomiłem sobie, że ja tak naprawdę nie przebaczyłem mojemu tacie. Nie powiedziałem mu tego w twarz. Bałem się. I też bałem się wtedy, kiedy przyszła mi ta myśl. Więc pierwsze, co zrobiłem, stwierdzę, napiszę do niego list. Napiszę do niego list, w którym napiszę to wszystko, jak się czułem. Co przechodziłem, jak było mi bardzo ciężko. Ale nie robiłem tego, jakby myśląc o tym, że dopieczę mu czy coś. Tylko po prostu chciałem być w tym wolny. Chciałem móc jego pokochać w stu procentach, przebaczyć mu a przede wszystkim pokochać Pana Boga. Gdy rozpoczął się ten kurs prowadzony u nas w parafii, nie odważyłem się do tego czasu wręczyć list. To był ponad tydzień czasu, gdzie list chowałem pod poduszką. I przyszedł czas też ostatniego dnia. Czas modlitwy wstawienniczej, gdzie dostałem kilka pytań przed tą modlitwą, a jednym głównym pytaniem było, czy, czy, wszyscy, czy przebaczyłeś, czy masz kogoś, komu nie przebaczyłeś? I ja stwierdziłem, tak, ja mam. Po tej modlitwie nie wiem, co ze mną się działo. Nie ma... Bardzo ciężko jest mi to określić, co wtedy przeżywałem, ale poczułem wolność. Poczułem, że ja naprawdę teraz mogę kochać. Poczułem ciężar, który ze mnie zszedł. To już był wieczór, już wracaliśmy do domu a ja już miałem w sobie tak wielką odwagę że zacząłem ten temat poruszać już w samochodzie bo stwierdziłem jak chcę być wolny ja chcę być szczery przed moim tatą w niebie i przed moim tatą tutaj na ziemi wręczyłem w domu tacie list bo stwierdziłem, że jak się już rozpisałem to, to mu to też wręczę minęło kilkanaście minut bo list był dosyć długi i tato z łzami w oczach wrócił do pokoju i, i powiedział przepraszam. To było pierwsze przepraszam, które usłyszałem od taty w moim życiu. Następnego dnia mój tato zakończył rekolekcję swoim świadectwem i wspominał o dniu, o, tym, o tej peregeneracji obrazu Jezusa Miłosiernego. Wspominał to, że dostał wtedy taki głos wewnątrz, że musi coś zrobić swoim życiem, bo umiera. W moim sercu i, i też na modlitwie to wszystko się tak bardzo połączyło, że łzy małego dziecka były, były łzami modlitwy. Że Bóg Ojciec spełnił moje marzenie. Spełnił marzenie, że dał mi tatę, z którego jestem teraz bardzo dumny, ponieważ Jeździ i głosi Słowo Boże. Jeździ w różne miejsca. Te łzy małego chłopca. Wiem, że Pan Bóg działa we mnie do dzisiaj. Kiedy przyjechaliśmy z małżonką właśnie do Tarnowa po ślubie, jesteśmy w ogóle z okolic Mielca. Gdy pierwszy raz wszedłem tutaj do tego kościoła, od razu rzucił mi się obraz. I myślę, Panie Jezu, ty, ty jesteś zawsze ze mną. Ty mnie posyłasz w, róż, w różne miejsca. Ty posyłasz mnie, żebym głosił Twoją dobrą nowinę. I Ty zawsze jesteś ze mną. O cokolwiek Cię będę prosił, zawsze jesteś ze mną. Chwała Panu.